Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Dzisiaj będą dla, do was mówiły dwie patchworkowe dziewczyny. Bogusia Szewczyk to ja. I jest ze mną Marta Płaza. Cześć Marta. Witaj Bogusiu, witajcie wszyscy. Kurde, jak to dziwnie zacząć nagrywanie od kolejny odcinek konglomeratu podcastowego, a nie kobiet eksploatacji, co nie? <śmiech> ale, <śmiech> ale, że... ale kobiety eksploatacji, <śmiech> konglomerat to wiesz przecież. Tak, <śmiech> powiem <śmiech> ci, że ja już się naprawdę tak odwykłam od takich naszych, yy, wiesz, indywidualnych nagrywek, bo ciągle ostatnio albo kobiety eksploatacji, ściśle, albo rozmówione, więc wydaje mi się, że fajnie <grym będzie <grym wrócić do takiego odcinka, wiesz, zupełnie jakby spoza. Tym bardziej, że tak naprawdę... W o, mówimy sobie dzisiaj film, który yy, mimo wszystko dużo wspólnego z kobietami eksploatacji ma. Także, kurde, zawsze gdzieś koło podobnych tematów krążymy. No właśnie, jest to zaskakujące, bo będziemy, nie będziemy rozmawiać dzisiaj o filmie o kotach. Nie będziemy rozmawiały o kinie skandynawskim. Czyli gdzieś tam te tematy, które od dłuższego czasu mamy na celowniku i, i takie rzeczy, o których rozmawiamy często. Jedy, no to nie, nie przypominaj w tych kotów. Het, het, daleko. <głos> <laughs> Musimy do kotów wrócić, słuchaj, pożyciłyśmy nasze kochane filmowe koty. Wstyd i hańba, naprawdę. Ale jest tyle tematów, które się mnożą i pojawiają praktycznie znikąd, tak jak ten dzisiejszy film. Ponieważ dzisiaj będziemy omawiać dla was dość pokraczne i zaskakujące skrzyżowanie Frankensteina z reanimatorem. Film zatytułowany Frankenhooker. I tutaj nie ma zaskoczenia, nie będzie żadnym zaskoczeniem to, co sobie właśnie wyobraziliście, kiedy wybrzmiał tytuł, albo kiedy przeczytaliście w opisie odcinka, że tak, Frankenhooker, To jest taka produkcja, która już na etapie tytułu i na etapie plakatu prezentuje dosłownie to, co, czego możecie oczekiwać. Czyli będzie to pewnego rodzaju wariacja na temat Frankensteina z ogromną rolą nowojorskich pracownic seksualnych. No i... <grych> dość kuriozalny koncept, dość kuriozalny pomysł, ale w każdym szaleństwie jest pewna metoda i ja namawiając Martę na obejrzenie tego filmu, wykorzystałam pewien właśnie taki fajny trik trochę marketingowy i rzuciła mi pewną informację, która, <śmiech> była pewna, że Marta się po prostu na ten haczyk złapie, więc może zacznijmy od tego. Reżyserem filmu Frankenhooker, produkcji z roku tysiąc 1990 jest Frank Lotter. To jest dla fanów B-klasowych filmów osoba dość mocno kojarzona, bo on zrobił serię zatytułowaną Wikilnowy Koszyk oraz Brain Damage, Uszkodzenia Mózgu, też taki dość, dość popularny, dość głośny film. I pan Lotter w pewnym wywiadzie z roku 2010 powiedział o sobie i o swoich filmach coś, Właśnie, zaskakującego, zacytuję, przeczytam dokładnie co pan co Hennen Lotter myśli o sobie i swoich filmach. Nigdy nie czułem, że robię horrory. Zawsze miałem wrażenie, że robię filmy eksploatacyjne. Filmy eksploatacyjne mają przede wszystkim zupełnie inne podejście niż kino mainstreamowe. To kino kontrkulturowe, zaangażowane, są niegrzeczne, bardziej sprośne, zajmują się tematami, których ludzie nie poruszają, takimi jak seks, narkotyki czy rock and roll. No i to słowo eksploatacja. Już od razu na samym początku napisałam do Marty. Marta, słuchaj, skoro sam reżyser określa swój film Frankenhooker jako kino eksploatacyjne, no to zostałyśmy wywołane do tablicy po prostu. Nie mogło nie może być, być inaczej. inaczej Dokładnie. No i jak po seansie? Wyszło szydło z worka. Marcie wystarczy powiedzieć albo kino eksploatacja albo koty i choćby nie wiem co każdy film obejrzy. Taka jest prawda, słuchajcie. To jest cała Tutaj w, tym, w tej wypowiedzi się pojawia dużo różnych wątków, które gdzieś tam się obijają o siebie, więc tak naprawdę nie wiem od czego zacząć. Przede wszystkim, no tutaj znowu wychodzi kwestia tego kategoryzowania i tych etykiet, o których często mówimy w naszych nagraniach, czyli co to jest tak naprawdę horror, co to jest kina eksploatacji, z czym nam się te określenia kojarzą, jakie oczekiwania mamy wobec takich filmów, więc to jest taki bardzo grząski grunt i, i niby no, mamy to, to kino gatunkowe, niby mamy te gatunkowe określenia, ale tak naprawdę, wiesz, wybierając filmy do naszych rozmów, bardzo często łapiemy się, że tak naprawdę no, te etykiety nie mają racji bytu, bo te filmy są tak płynne, gdzieś poruszają się po różnych rzeczywistościach, że wydaje mi się, że Ciężko im tak przypasować jeden konkretny, jedno konkretne określenie i trochę też jest tak właśnie z filmem Frankenhooker. ja w ogóle przyznam ci się, że zdecydowanie bardziej wolę tytuł polski, Oj, mimo nie. że oryginał oh, jak nie, nie. najbardziej jest, wiesz, jest fajny, śmieszny, ładnie brzmi, generalnie kojarzy się z niezłym fanem, ale wydaje mi się, że w kontekście tego, co odnajdujemy w tym filmie, jest mylący. No bo wiesz, słyszysz określenie Hooker, no i tak jak powiedziałaś we wstępie, już w głowie ci się układają jakieś określone wyobrażenia, jakieś określone mhm. oczekiwania. No raczej nikt, kto zasiada do takiego filmu, nie myśli o tym, że zobaczy coś interesującego, coś ciekawego, coś nietypowego. Raczej każdy z nas nastawia się na bekę, y, Chłam, y, Kino Klasy Z i w ogóle wszystko co najgorsze. Natomiast polski tytuł, Dziewczyna z Kawałków, y, wydaje mi się, że bardziej pokazuje zniuansowanie tego filmu. Y, ja, y, o jakie się, kawałki jak... chodzi? No dokładnie, dokładnie. Ja przyznam ci się, że gdzieś ten tytuł kojarzyłam już dawno, dawno temu, no bo wiesz, to jest jeden z tych tytułów Kina Klasy B, y, który który gdzieś tam, gdzie się zawsze obijał uszy, jako jeden z tych takich strasznie śmiesznych i w ogóle, kto kręci takie filmy i ha, ha, ha nie? I ja od dawna miałam o nim jakieś konkretne wyobrażenie, i wiesz, gdy obejrzałam film, no to zostałam zderzona z historią zupełnie inną niż oczekiwałam. Dlatego polski tytuł, wydaje mi się, że właśnie pokazuje to, jak ten film jest niejednoznaczny, jak jest mocno zaczepiony w kinie eksploatacji, w kinie klasy B, ale też jak bardzo ma ambicje, żeby gdzieś poza to kino wyjść i ambicje, wiesz, do tego, żeby... Hmm, coś sobą mimo wszystko przekazać. Wiem, że to brzmi tak strasznie górnolotnie, ale hmm, jakby to powiedzieć, wiesz... Słysząc tytuł Frankenhooker, raczej nie oczekujesz filmu, który zostawi cię z jakąś rozkminą. A taka jest prawda, że dziewczyna z kawałków zmusiła mnie niejako do zastanowienia się nad różnymi kwestiami. Dlatego bardzo cieszę się, że zdecydowałyśmy się na nagranie tej, tej rozmowy. Bo wydaje mi się, że tutaj jest dużo fajnych rzeczy do yy, zanalizowania. Do, dużo fajnych rzeczy jako tematów do dyskusji. Zarówno o tym, jak kino eksploatacji się przeobraziło, jak inspirowało konkretne dekady, jak i tego, taki, tego, co jest już typowo w środku filmu, czyli obrazu kobiet, obrazu facetów i tego, jak no, te dwie płcie gdzieś się tam za, ze sobą ścierają, więc ja jestem team, dziewczyna z kawałków. Mimo wszystko. Ja uważam, że tytuł Frankenhooker, pozostawiony w formie oryginalnej, jest jednak czymś, co. No tak jak wspomniałaś, uruchamia pewnego rodzaju skojarzenia, ale ja lubię takie skojarzenia. Ja lubię, kiedy e, kino jest dla mnie zaskakujące właśnie pod takim kątem, że ja sobie coś wyobrażam i potem rozkwiniam, że ale no dobra, no to nie może być aż takie proste. A w efekcie dostaję historię, która fabularnie jest oparta na dość kuriozalnym, ale prostym pomyśle mm -hmm. i jednocześnie gdzieś pod tą całą warstwą kampu i jakiegoś takiego przerysowania pewnego rodzaju groteskowego bo to wszystko w tym filmie się znajduje, ale jest jednak coś, coś zaskakującego, coś innego, jakieś punkty zaczepienia, które dla osoby lubiącej rozkminiać filmy mogą Mówisz być ogromną zachętą, <laughs> tak, tak, żeby właśnie posiedzieć i trochę się nad tym tytułem pozastanawiać, to jest w ogóle w moim przypadku bardzo wyjątkowa filmowa przygoda, bo ja absolutnie nie wiedziałam, czego oczekiwać po tym seansie. Właściwie do tego filmu nie obejrzałabym. Może w tym, w tym czasie, w którym teraz jesteśmy, gdyby nie poznański pokaz z cyklu Najlepsze z najgorszych. W poznańskim kinie Muza 26 października odbył się pokaz filmu Frank, Franklin Hooker. Ja już od dłuższego czasu miałam ochotę wybrać się na jakiś pokaz Najlepszych z najgorszych. No i złożyło się właśnie tak, że Wybór padł na Frankenhuker i było to o tyle śmieszne z dwóch powodów. Po pierwsze ja ten film kupiłam oczami. Dosłownie. Jak, no, tak, tak jak on się wygląda mówi, ekstra. On wygląda ekstra, ale już na etapie samego, wiesz, jakiegoś plakatu czy, czy zwiastuna, bo jak to mówi się, że nie powinno się oceniać książki po okładce, tak, Frank Hooker jest akurat taką produkcją, którą śmiało można ocenić po okładce i jestem przekonana, że będziecie się w ten sposób też dobrze bawić na, na tym filmie. Oczekiwałam bardzo dużej zgrywy, i zaskoczeniem dla mnie sporym było to, jak ten film czasami uderza w dość poważne tony, o, robi to być totalnie. może w sposób świadomy lub też yy, nie do końca, to to jest właśnie to pierwsze, to pierwsze zaskoczenie, które mnie spotkało, a drugie jest takie, że po raz pierwszy od dłuższego czasu, wybierając się na yy, seans do kina, nie doczytywałam nic. Ja jestem takim dociekliwym widzem bardzo. Tak, Bogusia czasami <laughs> zachowuje się nie jak Bogusia wbrew pozorom, także tak. to też jest plus tak. tego typu filmu, filmów. A powiedz mi jeszcze, tak ci wejdę w słowo, bo przed tymi pokazami są prelekcje, prawda? Tak, tak, tak. Przed I jak wszystkim... oceniasz w przypadku tego filmu? No bo to jest taki film, o którym wbrew pozorom wydaje mi się, że ciężko y, opowiadać, no bo jednak, y, wiesz, przychodzą do kina ludzie, y, którzy nastawiają się na konkretnego rodzaju rozrywkę, na fan, uh -huh. a tu ktoś wychodzi i im przynudza jakiś jakichś pierdołach, więc y, ciekawa jestem i <laughs> wrażeń z takiej prelekcji. Jak, y, jak prelegentom, bo tam chyba dwie osoby y, wygłaszają, prawda? Jak, jak udało się ten temat ugryźć? No ja jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o prelekcję przed, przed filmem, to się z, z moim znajomym, z którym byłam w kinie, to się nabija trochę, bo Michał już na tych pokazach kilku był i mówił, że wiesz, no nie oczekuj tutaj żadnych ambitnych treści. Oni po prostu wychodzą i mi o tym filmie opowiadają. Ja też nie do końca wiedziałam, czego, czego można oczekiwać. Tak, w Poznaniu prelekcje przed najlepszymi z najgorszych wygłasza ekipa bloga Ryjówka, Damian i Jacek. I powiem ci, że no właśnie dobrze, że ja nic nie czytałam przed filmem, bo oni postawili z jednej strony na opowiadanie o historii, o o tym, co, się, co stoi za wyjściowym pomysłem filmu Frankenhooker I opowiadali również o ciekawostkach z planu, bo jak zapewne wiecie, w przypadku tego kina klasy B, tych filmów, no świadomie lub nie, śmiesznych, no to bardzo często są jakieś takie opowieści zabawne, które wiążą się z tym etapem powstawania danego filmu. I tutaj na przykład dowiedziałam się tego, na czym polegał proces cenzury Franken. Zucker, że wycinano, żeby film został dopuszczony, dostał kategorię i mógł być, mogłaby nastąpić dystrybucja, to z tej pierwotnej wersji filmu wycięto minutę i zamiast siedmiu wybuchających pracownic seksualnych, jest taka scena, duża sekwencja, zaraz zresztą o niej opowiemy, no to było tych pracownic seksualnych sześć, więc to więc wyda wydawało mi się różnicę. bardzo śmieszne. Tak, tak, bardzo zabawne. Ja też cieszyłam się trochę z tego, że osoby, właśnie Damian i Jacek, wprowadzając do Frankenhooker, oni używali humoru, ale nie robili tego w sposób tak celowo prześmiewczy, bo ja obawiałam to się trochę super. tego, że, że będzie to trochę, no wiesz, to taki film jest, nie? Takie kręcenie no, beki, że ha, tak, tak, tak, zobaczycie zaraz, aha, aha, będziemy się śmiać, jakieś żarty, coś tego. Oni używali humoru, ale w taki sposób naprawdę przemyślany i odnośnie tego, jak reagowała publiczność, to też mi się właśnie bardzo podoba i chyba będę jeździła częściej na te pokazy najlepszych z najgorszych, bo ja już naprawdę jestem zmęczona trochę taką, nie wiem, takim kinowym patosem. W przypadku niektórych filmów lubię takie doświadczenia, ale zauważyłam, że coraz lepiej bawię się właśnie na takich pokazach, przy, na których publiczność żywo reaguje i te najlepsze z najgorszych są zdecydowanie takimi pokazami i nawet w momencie, kiedy chłopacy opowiadali o tych wszystkich rzeczach związanych z powstawaniem Frankenhooker, no to publiczność również się śmiała, więc no to już no, ta atmosfera na sali była naprawdę fajna i, i to się ceni. Więc tak, bo prelekcje to, na plus. Bo to też wydaje mi się, że jest fajne doświadczenie takie, szczególnie po epoce pandemicznej, nie? Że Oj. jednak ten odbiór kina trochę się zmienił, no byliśmy się rzeczy ograniczeni do streamingów mhm. I, i jakoś to doświadczenie kinowe się no, siłą rzeczy zamarło. I wydaje mi się, że, że, że po takim czasie trudnym, że chyba też inaczej odbieramy takie doświadczenia. Nie? Że, że jednak mm, to trochę... Y Lepiej funkcjonuje i, i bardziej gdzieś tam emocjonalnie działają na ciebie takie pokazy. Bo Ale to, wiesz, to, to złe kino ma też do, to do siebie, że mm -hmm. one często, te filmy często mają taką łatkę właśnie yy, rzeczy, którą sobie możesz obejrzeć z kumplami przy piwie, nie? Mm -hmm. to, Dokładnie. I, I ta atmosfera te, te, te, tego poznańskiego seansu i podejrzewam, że innych seansów, bo no, najlepsze z najgorszych yy, pojawia się w różnych miejscach w Polsce, w różnych kinach. Więc yy, no, wypatrujcie, sprawdźcie repertuar, może w waszym mieście też będzie szansa zobaczyć ten film. No to, to, to jest też wartość dodana, bo istotnie dobrze się człowiek czuje na takim pokazie, na którym to ktoś tu się zaśmieje, albo tam jakieś zabawne komentarze z widowni są, są rzucane. Fajne to jest uczucie, naprawdę. Bo, to jest w ogóle fajne takie skracanie dystansu między gdzieś tam tym powagą jakiegoś kina, nie? Że, a, a odbiorcą. Mhm. Słuchając przypomniały mi się moje sanse z tegorocznego American Film Festiwalu, na którym miałam przyjemność być. I byłam na różnych filmach, takich typowo palpowych, jakichś gatunkowych i na tych takich bardziej festiwalowych. I znamienny wydał mi się fakt, że Będąc na różnych Q&A'ach, widziałam jak publiczność żywiej reagowała, chętnie zadawała pytania właśnie na tych filmach takich przegiętych, dziwacznych, niż na tych typowo takich właśnie festiwalowych, tych poważnych, takich wymagających od ciebie określonego odbioru. Ale no masz uczucie swojskości też, nie? I takiego tak, obszaru tak, tak, nie? Że żadne pytanie nie jest głupie. No. Miałam na przykład przyjemność uczestniczyć w qa po filmie Glut, fantastyczny tytuł, fantastyczny film. Myślę, że jak będzie możliwość obejrzeć go no, w jakiejś szerszej dystrybucji, to na pewno go omówimy, bo to jest taki bo trochę koty. film, tak jest, trochę taki Double Features Cutsic Blues byłby świetny z tym filmem. W każdym razie no właśnie tam też był temat żałoby, temat kota, bardzo ważny. Generalnie dużo fanów, dużo dobrej zabawy, no i ludzie się po prostu zabijali o mikrofon, żeby z reżyserką porozmawiać. Więc to rzeczywiście się fajnie gdzieś tam komponuje z tym, co mówisz właśnie o odbiorze Frankenhooker Hooker w kinie. Rzeczywiście to jest coś, o czym się chyba mimo wszystko rzadko mówi w kontekście kina klasy B. No bo gdzieś tam mówi się, że, że, że fan, że beka, że piwko, ciperki i tak dalej, nie? A rzadziej się chyba mówi, że... Yy, oglądając takie kino, czujesz się też bardziej bezpiecznie, że mm -hmm. masz taką przestrzeń dla siebie, w której możesz się odnaleźć bez względu na jakby twoje jakieś tam umiejętności odbiorcze, wiesz o co mi chodzi, nie? Że, że odbierasz tak, sobie taką tak. historię, jak chcesz i każdy odbiór jest istotny, każdy odbiór jest ważny i ty jako widz, widzka też jesteś ważna i to, to w tych filmach jest, wydaje mi się, super. Więc taka mała dygresja z, z właśnie festiwalowa, bo no, tak mi się właśnie skojarzyło z tym, e, co mówiłaś o odbiorze na miejscu. Frankl Hooker jest akurat takim filmem, który e, no, oni tam nawet, chłopacy nawet w tej prelekcji mówili, że no to można wyłączyć myślenie i sobie po prostu tak na ten film patrzeć. I ja e, słuchając tego właśnie, co oni opowiadali, to tak się naprawdę zaskoczyłam tym, że seans się skończył i tak e, aż nieświadoma zupełnie tego, co zobaczyłam. Tak do końca, to potem zaczęły mi się nasuwać właśnie przeróżne jakieś zaskakujące tropy interpretacyjne, to sobie za chwilę, Dokładnie. mam nadzieję, po, właśnie porozmawiamy to o jest, tym. Ale właśnie, to też jest urok tego filmu, że z jednej strony wyłącz Bierać myślenie. jest zaskoczenia, co nie? Proszę. Bierze cię z zaskoczenia. Tak, tak, tak. No bo z jednej strony jasne, wyłączasz myślenie, no bo to jest historia ultrakampowa, ale z drugiej strony tam są takie rzeczy, że ciężko tak całkiem to myślenie wyłączyć, bo jednak łapiesz się na tym, że Kurde, to tak można, to, to w, ten, w tę stronę idzie ta historia, więc to są takie kurde dwa światy fajnie połączone mam wrażenie. Ja się będę zastanawiała w ogóle jak poprowadzić to, tę naszą dzisiejszą rozmowę, bo Frank Hooker jest istotnie taką propozycją filmową, w przypadku której można autentycznie kręcić Bekę i my byśmy mogły sobie teraz z Martą tutaj opowiadać scena po scenie, kadr po kadrze, rozmawiać o tym filmie na zasadzie, że o jak im tutaj coś nie wyszło. Ale my jesteśmy kobiety eksploatacji, więc jednak trochę głębszych rozkmin będziecie Ale wiesz słyszeć. co, T tutaj wydaje mi się, że też warto postawić taką mocną kreskę i oddzielić dwie rzeczy. Y jakieś tandetne efekty, tandetnie wyglądający w film pokroju, nie wiem, Plan 9 z kosmosu, czy nawet Birdemic, nie? A, mhm. a w, I oddzielić tego typu kino od kina, które jest y, tanie, ale które jest mimo wszystko szalenie kreatywne i mimo swojej taniości wygląda bardzo dobrze i Frankenhooker jest definitywnie dowodem na zwycięstwo efektów praktycznych, no bo oglądając filmy z takim Hamskim CGI jednak często łapiesz się na tym, że po jakimś czasie te efekty się starzeją, że już nie wyglądają tak dobrze, już nie robią takiego wrażenia. Zresztą w horrorach to też często bywa, że jednak, wiesz, takie typowo jumpscare'owe rzeczy w wielu filmach z czasem przestają na ciebie działać. A tutaj masz do czynienia z historią, która jest tania, jest przegięta, jest kampowa i w ogóle wszystko co najgorsze, w cudzysłowie oczywiście. Ale z drugiej strony... Powiem Najlepsze, ci, że... najgorsze. Dokładnie. <śmiech> Ale powiem ci, że ja się na przykład często łapałam na tym, że byłam naprawdę pod wrażeniem tego, jak twórcy wykorzystują taki budżet, jaki mieli do tego, aby wykreować efekty naprawdę wyglądające fajnie, wyglądające zabawnie i które no, były bardzo ważnym elementem tej historii. No, budżet filmu wynosił i tutaj są dwie sprzeczne informacje, jak tak doczytywałam w internecie. Budżet wynosił albo półtora miliona dolarów, albo dwa i pół. Bardziej bym się skłaniała ku tej pierwszej opcji, bo... Oj, to, no, zdecydowanie. <laughs> zdecydowanie, tak. I większa część tej kwoty została przeznaczona właśnie na te wszystkie sceny pirotechniczne z wybuchającymi dziewczynami. I o zgrozo, smuteczek wielki, film po wyświetlaniu w kina zarobił tylko 200 tysięcy dolarów, więc... Dlatego nie ma co wierzyć box office'om, bo są filmy, które po prostu powstały w nieodpowiednim dla siebie czasie. <grym> w momencie, tak. Ale miał, miał dobre, do, do, dobre, drugie życie na kasecie VHS i jak sobie wysz, po, poklikacie w internecie, to można zobaczyć na czym polegał myk, dlaczego ta kaseta była tak rozchwytywana, bo tam był taki przycisk, po naciśnięciu którego ta dziewczyna z okładki, Hooker, pytała się, ona date? Więc sure. zap, zap, zapraszała już od razu potencjalnego widza do, do wspólnej zabawy i to też no, fajny taki dodatek, jak można marketingowo też niektóre rzeczy ograć, nawet w przypadku tak małego i b filmu, co nie? Super to jest. Ojej, strasznie mi brakuje takich rzeczy teraz, no kurde, żyjemy w epoce streamingu, gdy od jakichś tam nośników już się jednak systematycznie odchodzi i kurde, to jest taki wspaniały relikt swoich czasów i rzecz, którą bym chciała zobaczyć teraz w takiej, powiedzmy, masowej dystrybucji, a nie w jakichś tam wydaniach dla nerdów i, i fanów, nie? Więc... Y to też wydaje mi się, że jest taki fajny element, który gdzieś tam ubogaca to, jak ten film można odbierać. Ja to bym sobie nawet, powiem Ci szczerze, z prawdziwą chęcią kupiła to wydanie Blu-ray, które gdzieś tam funkcjonuje i, i są tam jakieś dodatki, rozmowa z reżyserem, opowieść o głównej aktorce, czyli Patty Mullen. Bardzo chętnie bym się zaopatrzyła w kopię Frankenhooker, Hooker, tym bardziej, że jest to Chyba jednak taki film, do którego będę wracać z powodu tych przeróżnych śmiesznych rzeczy i takich pociesznych, które mnie w tym filmie złapały, więc może przejdźmy już do, do, do dania głównego, porozmawiajmy głębiej o, o, o Frankenhooker. Na początek trzeba by chyba się pokusić o zarys fabuły i tak się zastanawiam, Marta, może... Może wyjątkowo ty się tym zajmiesz dzisiaj z tego z Wiesz, względu, że ja nie do końca wiem, co bym mogła co powiedzieć, powiedzieć co będzie spoilerem, a co nie będzie spoilerem. To, jest, to jest, może... jest trudne, to jest pole minowe, słuchajcie, żeby tutaj za dużo nie powiedzieć. Rzecz wbrew pozorom jest trudna, bo nie wiem, czy też miałaś takie wrażenie, ale... Według mnie ten początek filmu jest tak totalnie od czapy w porównaniu z tym, co się dzieje później, że to trochę wygląda jak dwa sklejone filmy, No, ale w tym szaleństwie jest metoda, bo, bo sama historia prowadzi nas w konkretnym kierunku. W każdym razie no rzecz zaczyna się na... Y pewne imprezie rodzinnej i to są bodajże urodziny chyba, nie? Że, Pisz, tak, urodziny z, ojca Elizabeth tak. tak no i rodzina się spotyka na urodzinach, kamera skupia się na, powiedzmy tam najważniejszej parze, Elizabeth Shelley, Także miłośnicy książkowego Frankensteina na pewno się w tym momencie uśmiechnął. Jest partnerką Jeffreya. Jeffreya, który jest no, takim samozwańczym naukowcem, nerdem, gdzieś tam zamkniętym w swoim świecie. On się określa jako bioelektryk. To też mi się ta, ta, ta, ta, ta. I także, wyrzucono go z trzech szkół medycznych. <laughs> także wątków jest mnóstwo. W każdym razie, żeby nie spoilerować wszystkiego. Na urodzinach dochodzi do tragedii. Elizabeth zostaje poćwiartowana przez kosiarkę w pewnych przedziwnych okolicznościach. I scena poćwiartowania też jest niezwykle sugestywna. Jedna z lepszych w filmie. No i dalsza część akcji skupia się na tym, że nasz Jeffrey poruszony utratą ukochanej postanawia przywrócić ją do życia. Kradnie pewne części ciała, które pozostały z jego ukochanej i zamierzają stworzyć w procesie zszycia tych części ciała z częściami ciała ciał innych dziewcząt. Więc Jeffrey wyrusza na poszukiwania idealnych pośladków, idealnych nóg, idealnego biustu. Okej. Okay. Starałam się Nie. jak najbardziej o te spoilerów. Ale no, słuchajcie, dokładnie o tym jest ten film. O gościu, który chce sobie stworzyć swoją dziewczynę na nowo, zszywając ją z części ciał innych dziewczyn. Tak naprawdę o tym jest Frankenhooker, możemy się rozejść. Jest mi bardzo trudno zachować powagę w tym momencie, ponieważ Marta, Marta opowiedziała to wszystko z takim po prostu poważnym, takim bo poważnym to jest głosem, poważna jest historia. To... Słuchajcie, to nie są jakieś tam FIFA, Rafa, śmieszne rzeczy, bo yy, ja się tym bardzo zaskoczyłam, bo wiesz, no, w momencie, gdy dowiadujemy się właśnie, co zamierza Jeffrey, no to od razu beka, od razu haha i w ogóle co za jakieś dziwaczne pomysły. No ale właśnie, akcja się rozkręca i dostrzegamy, że no, z Jeffrejem jest coś mocno nie tak i wcale nie chodzi o jego jakieś tam zapędy naukowca. Tak, jeśli chodzi o te naukowe umiejętności, no to ja nie wiem, jakim cudem w ogóle udało mu się opracować taką złożoną technikę, bo z jednej strony mamy ten płyn, w którym są zanurzone części ciała jego ukochanej Elizabeth. To jest też w ogóle prześmieszne, że on w momencie, kiedy wyciąga głowę swojej dziewczyny z kadzi, to ona ma suche włosy. Nie? To to się zabawne wydało. Widać, że film kręcił facet. Tak, z jednej strony właśnie ta, ta, ta, ten cały płyn na bazie estrogenu, a z drugiej strony wszystkie te y, urządzenia pod prądem i y, skomplikowana technologia, która no, na zasadzie wyładowań elektrycznych ma pobudzić to złożone ciało do, do życia. Fantastyczne to jest. No a jak już tak rozmawiamy sobie, z, mamy zarys fabuły, więc mamy ten punkt wyjścia. Mniej więcej możemy wiedzieć do w którą stronę ta historia będzie zmierzać. I może rozprawmy się od razu na początku właśnie z tym y, y, określeniem, czy jest to rzeczywiście film eksploatacyjny. Bo ja powiem Ci, Marta, że y, ja mam pewnego rodzaju problem jednak z tym, co pisze się na temat Hooker w różnych miejscach, bo ja nie do końca uważam, że to jest eksploatacja. Z jednej strony oczywiście mamy tutaj pewnego rodzaju przekroczenia, mamy takie tematy jak zażywanie narkotyków, bo ten wątek uzależnienia od narkotyków jest dość istotnym elementem fabuły. Mamy kobiecą nagość i to w przeróżnych właśnie konfiguracjach, w zaskakujących scenach dostajemy nawet moment, kiedy nasz Jeffrey staje przed talerzem wypełnionym kobiecymi biustami, więc to wszystko jest rzeczywiście podbite do Dość ekstremalnej potęgi, ale kino eksploatacyjne w moim odczuciu bardzo często kojarzone jest również z przemocą, z taką przemocą mhm. graficzną, przemocą brutalną i tutaj istotnie mamy scenę z wybuchającymi dziewczynami, mamy w fruwające głowy poćwiartowane ciało ale tego nie widzimy. A cała przemoc, którą otrzymujemy w tym filmie jest w moim odczuciu dość mocno kreskówkowa, więc gdzie tutaj ta eksploatacja? Ja tego nie czuję zupełnie. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku, czyli ta trudność w operowaniu etykietami, bo kino gatunkowe no właśnie ma to do siebie, że gdzieś tam zaciera granice między różnymi narracjami, no bo tutaj mamy element i body horroru, nie? I, i, i komedii, no i właśnie kina eksploatacji, więc jak to naprawdę z tymi etykietami jest? Bo jasne, gdzieś, gdzieś w tym świecie ten film jest zaczepiony. No, wiesz, zwróćmy uwagę chociażby na to, jak pokazany jest Nowy Jork. Nowy Jork jest pokazany jako no, zasyfione, okropne, nieprzyjazne, szczególnie kobietom miejsce. Wygląda jak wyjęty prosto z filmów Abla Ferrari. nawet no więc... mamy. Dokładnie. Więc gdzieś tam jakaś ta niteczka łącząca z kinem eksploatacji na pewno w tym filmie jest. No ale właśnie, jest też dużo tej niepowagi, o której wspomniałaś, więc jeżeli gdzieś łączyć ten film z kinem eksploatacji, to wydaje mi się, że bardziej jest to eksploatacja w stylu Johna Watersa, niż, o, o. niż na przykład Wes'a Cravena, nie? Że, że, że tego, tego poważnego wydźwięku. No bo kurczę, umówmy się, mamy rok 1990, czyli okres, gdy no... Kino eksploatacja eksploatacja się wypaliła, nie? Tak, ma lata świetne, ma najlepsze lata już dawno, daleko za sobą. No, wkraczamy w okres złotej ery, no, kaset VHS i tego typu przekazów. No, lata 90. to też początek takiego mocno akcentowanego kina postmodernistycznego. No, za kilka lat miało się Tarantino pojawić Pulp Fiction nie? i generalnie taka era tarantinowska, która kładzie się mm, cieniem na wielu współczesnych filmach. W każdym razie Trochę jest ten film w rozkroku, wydaje mi się, że rzeczywiście czuć, że Hennen Lotter jest twórcą, który gdzieś tam się na tych filmach wychował. Wychował się w konkretnej epoce, no bo nawet sposób, w jaki pokazuje dziewczyny pracujące seksualnie, to widać, że bliskie były mu te tematy, o których mówiłyśmy chociażby nawet przy okazji Kalibra 45, czyli, czyli to, jak w Nowym Jorku w ogóle ta branża funkcjonowała i z czym te mhm. dziewczyny musiały się mierzyć. I to w tym filmie no bo mamy postać Zora, czyli takiego y, przegiętego Alfonsa, który ok, jest pokazany w taki kampowy sposób, bardzo przerysowany i my się śmiejemy z niego, ale z drugiej strony to jest też facet, który znakuje swoje dziewczyny, wypala im na, y, na ciele jakiś tam symbol, który y, określa ich y, przynależność do niego, więc, więc tutaj są bardzo mocno widoczne te dwa światy. Z jednej strony y, ta jak najbardziej powaga ponurość tego świata eksploatacji, ale z drugiej strony właśnie ten krok w kierunku nowej rzeczywistości, która gdzieś tam stara się po swojemu to kino przepracować. Nie chciałabym tutaj operować jakimiś takimi bardzo, wiesz, górnolotnymi określeniami i dopisywać temu filmowi jakieś takie bardzo poważne założenia, no bo ten film miał być przede wszystkim dobrą zabawą i jakimś tam duchem swoich czasów, ale ewidentnie widać, że Henne Lotter... Yy, gdzieś tam dał wyraz swoim jakby ulubieńcom w tym, jak franken wygląda. Ale generalnie zgadzam się z tym, co mówisz, że jakby ciężko ten film przyporządkować wprost do kina eksploatacji właśnie ze względu na to, jak ta przemoc jest pokazana. Bo wiele scen tutaj jest no właśnie takich kreskówkowych, tak jak mówisz i ciężko je tak naprawdę traktować poważnie. One robią wrażenie tym, jak są pokazane, ale gdzieś tam środek emocjonalnej ciężkości jest przesunięty bardziej w kierunku komisji, niż takiego poruszenia, że na zasadzie, że wow, że oglądam takie rzeczy i one mają mnie gdzieś tam od środka rozwalić emocjonalnie. No istotne jest chyba to, co słusznie zauważyłaś Marta, bo Franken Hooker jest takim filmem, który w moim odczuciu bardzo mocno wyrósł z pewnego rodzaju filmowych fascynacji Hennen Lotera, bo mamy tu zarówno zabawę klasycznym Frankensteinem, czyli to ten, ten czasy potworów Uniwersala są wszechobecne właściwie w tym filmie. Z jednej strony przez całe fabularne założenia, ale tutaj też jest sporo takiego wizualnego hołdu tym klasykom. Wystarczy na przykład sobie posłuchać, jaki dźwięk wydają pioruny i cała ta sekwencja Oj, z, tak. o, z ożywianiem Elizabeth jest tak bardzo w stylu no, tych starych, klasycznych filmów. Mamy też nawiązanie wprost do postaci kreowanej przez Elze Lancaster w oblubienicy Frankensteina. Sposób, w jaki zachowuje się Frankenhooker, te takie charakterystyczne ruchy głową, to jest wypisz, wymaluj nawiązanie do tego klasycznego filmu, więc jak mamy do czynienia z osobą, która trochę lubi wyłapywać wszelkiego rodzaju nawiązania, to we Frankenhooker również one się znajdują, a z jednej strony ta miłość Kinofilska y, Henen Lotera jest y, y, y, y, położona też w trochę inny sposób, bo dostajemy tu też jakieś odwołanie do jego osobistych doświadczeń pod kątem tego, w którym miejscu Frankenhooker była w ogóle filmowana, jakie reżyser ma przemyślenia na temat narkotyków, bo mhm. myślę, że fajnie byłoby zestawić sobie Frankenhooker z jego wcześniejszym filmem, czyli Brain Damage, bo tu ten wątek i to, ta, ta nić związana z uzależnieniem od narkotyków byłaby dość mocno widoczna z jednej strony Brain Damage jest opowieścią o tym, że jesteśmy uzależnieni, jesteśmy na dnie, próbujemy się gdzieś z tego uzależnienia wydostać, a we Frankenhooker uzależnienie jest już przerobione. Jesteśmy czyści, widzimy świat trzeźwiej, ale jednocześnie możemy wypowiadać jakieś krytyczne tony w, wymierzone w, w kierunku narkotyków, bo tu dostajemy przecież jednym z głównych zamysłów Frankenhooker jest to, że dziewczynki zostają y, o, otumanione superkrakiem, który ma no, pomóc Jeffreyowi właśnie pozyskać te wyjątkowe części ciała, więc jest to wszystko naprawdę, tak jak wcześniej stwierdziłaś, w dość dużym rozkroku i ten dualizm w przypadku Franka Hooker jest widoczny na przeróżnych obszarach, bo z jednej strony dostajemy scenę bardzo brudną, bardzo obleśną, ciężką w tym biurze Zorro, jak Jeffrey idzie tam załatwiać sprawy, że potrzebuje dziewczyny i, i idzie tam się rozmówić z Zorro, tym głównym Alfonsem, no to dostajemy scenę, która jest okropna, bo tam jest cała masa narkomanów, właśnie te dziewczyny pracują. To jest trochę Ale jak, też... wejdę ci w słowo, jak mhm. B-klasowa wersja e, Rektum z Nieodwracalnego. Tam też się zagłębiamy w taki podły klub i schodzimy do tych podziemi. I, schodzimy tutaj, do piwnicy. Tak. tak, dokładnie. I tutaj wiadomo, ja teraz żartuję i ujmuję to w taki dość duży nawias. E, Cudzy so. <laughs> Jezus Maria, zakręciłam się w swoich myślach. E, w każdym razie, e, to robi y, wiesz, podobne wrażenie, bo my tutaj się śmiejemy, ale ta scena rzeczywiście jest taka, jak mówisz, obskurna i gdzieś tam uderza w takie tony jak najbardziej serio. No ale jest przełamana tym, tą postacią Zorro, który no, na, na pierwszy rzut oka po prostu no, no nic, tylko się uśmiechnąć, bo jest naprawdę bardzo mocno karykaturalny i bardzo mocno przerysowany, więc nawet te trudne tematy, które Henel Lotter gdzieś w tej fabule przemyca, to one i tak są skonfrontowane z takim poczuciem lekkości i jakiejś takiej zgrywy, które, która unosi się, które unosi się nad, nad całym tym filmem. Chociaż wydaje mi się, że w warstwie fabularnej jednak dużo takich poważnych tematów się znalazło. I może zacznijmy od Właśnie tego w jaki sposób Hennen Lothar, jaki w ogóle reżyser ma stosunek do kobiet, bo to też wydało mi się dość istotne, bo my tak sobie tutaj się nabijamy trochę, że o Jeffrey zakochany w swojej dziewczynie Elizabeth, no że jest tak bardzo zaślepiony tym uczuciem, że w momencie kiedy dziewczyna umiera, no to postanawia przywołać ją do życia, wykrować ją. Właśnie wykreować ją na od nowa i zbudować z idealnych części ciała, więc ten motyw miłości i takiego jakiegoś emocjonalnego zaangażowania szalonego naukowca jest tak chyba pstryczkiem w nos i taką lekcją, którą widzowie mogliby sobie przyswoić na zasadzie, że no, kochajmy ludzi takimi jakimi są, nie wybierajmy im idealnych pośladków, <głos> jeśli nie musimy. No tutaj to w ogóle wiesz, w tym zagadnieniu mieszczą się różne tematy i tak naprawdę mogłybyśmy gadać o tym kolejne dwie godziny, bo rzeczywiście takie tematy płciowe są tutaj bardzo ciekawie poprowadzone. No nawet ta scena początkowa, kiedy Elisabeth jest jeszcze w swojej dawnej y, formie, nie? W swoim dawnym y, ciele. Y w ogóle ten początek mi się skojarzył z taką trochę parodią wiesz, amerykańskich pań domu prosto z jakichś tam zamierzchłych czasów. Mama robiąca Kolesława. Tak, wiesz, takie bardzo tradycyjne, fiftisowe klimaty tam mamy. I wiesz, i tam mamy z jednej strony starcie właśnie takich dwóch kobiecości. Biedna Elizabeth nie może sobie zjeść presli, bo przytyje, bo będzie taka siaka owaka. Ciągle ktoś od niej coś chce, nie? I w ogóle Pressle, tematyka Presley jest w tym filmie świetna i powraca w najlepszy możliwy sposób. A potem mamy znowu właśnie tego Jeffreya, który stosuje trochę takim, miałam wrażenie, love bombing na tej naszej Elizabeth. On tak strasznie ją kocha, ale w tej jego miłości ważny jest tylko on, a nie tak naprawdę Elizabeth, czy, czy, czy jakieś tam powiedzmy tak poważnie partnerstwo, nie? Właśnie to, co już zaczęłaś wspominać. On ją chce przywrócić do życia, ale nie taką, jaką była, tylko w formie jakiejś super kobiety. Ona musi być atrakcyjna, musi być jeszcze lepsza, musi mieć super kształty, więc tutaj też warto sobie zadać pytanie, jak tak naprawdę Jeffrey postrzegał swoją ukochaną, czy nawet jak postrzegał kobiety jako takie, bo tutaj mamy wyraźny podział na właśnie kobietę idealną, taką, wiesz, panią domu, skromną, poświęcono, poświęcającą uwagę tylko domowemu ognisku, nie? A z drugiej strony mamy mm -hmm. właśnie te pracownice, czyli kobiety wyuzdane, kobiety pewne swojej seksualności, swojej cielesności, które z jednej strony, wiesz, wzbudzają pożądanie, Jeffrey się autentycznie czuje skrępowany ich towarzystwem, ale z drugiej strony one są postrzegane przez naszego bohatera, czy raczej antybohatera, jako w pewien sposób gorsze. No tutaj mamy cały ten kontekst tak zwanej świętej dziwki wprowadzony. I wydaje mi się, że to też jest rzecz, o której warto byłoby porozmawiać. Tak, bo w postawie Jeffrey'a Frankena jest bardzo dużo takich nieścisłości. On mi się wydał bardzo fascynującą osobą, bo z jednej strony jest szalonym naukowcem, ma jakieś tam umiejętności, które chce wykorzystać, aby przywrócić do, do, do życia swoją dziewczynę, ale to wszystko jest takie etycznie śliskie, bym powiedziała, bo tak, z jednej strony w momencie, kiedy zauważa zachowania pracujących dziewczyn na ulicy e, i słyszy tam te... te, te, te, te, te, te te zdania, które dziewczyny wykrzykują, no to jemu to absolutnie nie przeszkadza, bo to są dziewczyny pracujące, więc im wolno. Natomiast kiedy te same frazy wypowiada po wskrzeszeniu Elizabeth, no to już mu to coś tam zaczyna, y, zaczyna nie pasować. Jego na, na nowo wykreowana Elisabeth musi mieć kształtny tyłek, ładne piersi. Tak. By być w ogóle jakimś takim czyli demonem, generalnie demonem seksu. Tak, musi być tą kobietą z zewnątrz, ale o charakterze dawnej Elizabeth. czyli no Thank <laughs> you klasyka, nie? Że tak pozwolę sobie zaironizować. Tak, ale tutaj ekscytujące dla Jeffreya jest chyba też nie do końca sam fakt przywrócenia Elizabeth do życia, co możliwość stworzenia jej na, na nowo poprawienia jej. To jest jakiś taki obszar, wydaje mi się bardzo podniecający dla, dla, dla tego bohatera. Ale też jest pełen sprzeczności również w takich sytuacjach, no, jak pozyskać części ciała. Będzie potrzebował nowe nogi, nowe ręce, nowy biust, no to jak to zrobić? I, że, I jak to zrobić, żeby sobie nie pobrudzić rąk? To jest też tak. fajne. Z, jed, z jednej strony wie, że musi no, doprowadzić do, do śmierci jednej lub więcej dziewcząt, żeby te części ciała pozyskać, ale wymyśla sobie właśnie taki koncept, że tutaj skoro one są uzależnione od narkotyków, no to to tak trochę jakby, no już podjęły decyzję o tym, że kończą. Już są stracone. Już są stracone, można na nich postawić krzyżyk, a on tylko dzięki temu swojemu super narkotykowi przyspieszy ten proces, więc tutaj rączki mam proszę Państwa czyste. To, to jest wszystko naprawdę zaskakujące i z tej perspektywy takich rozkmin właśnie obserwowania jak ten bohater się zachowuje w konkretnych scenach, to oczywiście z jednej strony załącza mi się takie spostrzeżenie, że o tu dość dużo mizoginistycznych treści jednak mm -hmm. i w przypadku postaci i w przypadku reżysera, bo to też podejrzewam jest do pewnego stopnia spowodowane w ogóle tym, w jaki sposób postrzegane są pracownice seksualne. To były lata 90., więc dziewczyny są łatwym celem z tego względu, że co wieczór wychodzą na ulicę i sprzedają dostęp do swojego ciała no, przypadkowym facetom. I taka opinia niestety jest chyba cały czas funkcjonuje w, w świadomości. To się oczywiście zmienia, bo świat idzie naprzód, niektóre tematy są przerabiane społecznie, dyskutowane, ale w tamtym momencie to to, że on decyduje się akurat na, na pracownice seksualne, to chyba są prostym celem i tyle, nie? Ale wiesz co, ja bym się chyba zastanowiła, czy, czy tutaj widać jakąś, jakąkolwiek mizoginię reżysera, czy raczej to jest mizoginia pokazana poprzez spojrzenie bohatera, bo powiem Ci, że to, co mi się podobało w tym filmie, to takie poczucie, że dziewczyny mimo wszystko są tam górą, że one gdzieś tam dominują nad, nad tym bohaterem, trochę tam z niego pod, podkpiwają, nie? Więc wydaje mi się, że, że, że chyba Hennen Lotter gdzieś tam umknął y, takiemu spojrzeniu, y, że raczej to jest spojrzenie Jeffreya niż, niż reżysera, który no tak jak już, już zaczęłyśmy mówić, że no, postrzega kobiety w określony sposób, że y, mhm. jego kobieta ma być skromna. Ale ma mieć ciało właśnie tej super kobiety. A super kobiety są pokazane jako te gorsze. Ale zobacz, z drugiej strony masz przedstawione prostytutki jako głupie, opętane nałogiem, takie dziewczyny pozbawione samokontroli. No to jest jednak do pewnego stopnia krytyczne podejście. Niby tak, chociaż. Kurde, zabrnęłyśmy w grząski temat, powiem ci. Bo to kurde, wiesz co, ja chyba tego nie odebrałam aż tak negatywnie, bo y, mimo wszystko y, w tej scenie miałam wrażenie takiej y, mimo wszystko zabawowości, że to nie było jakby. To się nad tym zastanawia, to czy sensu chyba tylko. Chyba znaczy, tylko ja. Bo kurde, to jest w sumie trudne zagadnienie, bo jakby akceptuję totalnie Twój argument, że rzeczywiście to można czytać w taki sposób, ale zobacz też, jak te dziewczyny się zachowują pod wpływem tych narkotyków. One tak naprawdę mają niezły fan. Tam się dzieją do momentu wybuchów, rzeczy piekielne i tak naprawdę dziewczyny się po prostu dobrze bawią w swoim towarzystwie i one do niczego tego Jeffrey biednego nie potrzebują, więc chyba bym mimo wszystko broniła tutaj Hennenlotera. Chociaż to, o czym mówisz, też z czegoś wynika, no bo tak właśnie, jak zaznaczyłaś, postrzeganie dziewczyn pracujących seksualnie w taki, a nie inny sposób, no było bardzo żywe i, i jak najbardziej związane z ówczesną epoką, ale wydaje mi się, że chyba ten Lothar się trochę mimo wszystko dystansuje do takiego postrzegania, że, że gdzieś tam takie stereotypowe myślenie obśmiewa, to może za duże y, słowo, ale pastyszuje Jakoś tak bym w tym kierunku mimo wszystko szła. No, I to po raz kolejny załącza się ten dualizm, o którym mówiłam. Dokładnie z jed... tak. Dokładnie z jednej tak. strony mam poczucie takiej lekko właśnie takiego klimatu mizoginistycznego, a z drugiej strony dostajemy zakończenie filmu, które jest totalnie feministyczne. Tak, y, Elisabeth w końcu może zjeść precle. <śmiech> <śmiech> No ja Każda to dziewczyna powinna. Tak, dokładnie. Ja to oczywiście sobie żartuję, chociaż temat jest jak najbardziej poważny, bo tutaj rzeczywiście wchodzi w grę jakiś wątek bodyshamingu wręcz, no bo Elizabeth mhm tych początkowych scenach no to jej masa różnych ludzi dogryza, że o, dieta, waga i, i te inne duperelenie, Więc moment, w którym e, e, ona może... Społeczne tak, bardzo. Tak, <głos》>, dokładnie. I wiesz, i moment, w którym ona w końcu może zjeść te precle jest tak wyzwalający. Więc to jest też taki dowód na to, że kamp ma taką siłę... E, do opowiadania fajnych historii, które gdzieś tam do, dotykają takich sfer bardzo ważnych dla nas jako kobiet, chociaż oczywiście nie tylko. I, i, i to się w filmie Henelotera fajnie realizuje. Natomiast jeżeli chodzi o sam finał, który tutaj zagaiłaś, to tu znowu jest dualizm nasz ukochany, bo tu można się zastanawiać, na ile ten finał jest swoistego rodzaju zemstą Elisabeth na Jeffrey'u, a na ile jakimś takim emocjonalnym pomostem między nimi, że Jeffrey, kocham cię taki, takiego, jakiego, jakim jesteś. No, wydaje mi się, że tutaj jakby te dwie możliwości są prawdopodobne. To mnie się wydaje znamienne to, że to serum, które opracował Jeffrey, to działa właśnie tylko na kobiece części ciała, to to jest w Dokładnie ogóle tak. ironia, ironia całej historii tych naukowych zabaw, którymi Jeffrey się parał. To z jednej strony, a z drugiej strony sądzę, że zemsta może też trochę, bo po przebudzeniu Elizabeth nie jest do końca zadowolona z tego jak wygląda i mówi wyraźnie, że to nie są moje ręce, to nie są moje piersi, to nie moje ciało, co ty zrobiłeś. A ta, ta, ta finałowa sekwencja, kiedy Jeffrey budzi się w nieswoim ciele, to ja to jednak odbieram jako triumf tego kobiecego pierwiastka nad męskim pierwiastkiem, bo kobiety mimo wszystko jednak ta sfera emocjonalna jest bardziej tutaj podkreślona, bo ona tam mówi, że no, tutaj wszystko już teraz będzie dobrze, ja sprawiłam, że żyjesz, jesteś w takim ciele, ale to nieistotne, bo ja cię kocham, możemy teraz, teraz być razem, wyglądasz świetnie i, i wróciłeś do mnie i to jest najważniejsze, więc ona reprezentuje sobą E i jednak te gdzieś większą, nieco bezinteresowną może emocjonalność i to jest też super. A z drugiej strony zastanawiałam się też nad tym, jakie kurcze on miał te notatki, że Elisabeth no, no nie, nie, nie obeznana z tematem medycznym zupełnie była w stanie odtworzyć po prostu całą tę wielką procedurę, odpowiednio te części ciała poszywać i go wskrzesić. I to, też, to też jest ciekawe. Wydaje mi się, że Hennen Lotter ma jakąś taką zajawkę na przywołany przez ciebie wcześniej y, horror cielesny, mhm. bo te elementy związane z kreacją ciał i z tym, co można, jak można ludzkie ciała filmowo modyfikować i jakie sceny będą dobrze wyglądały na kinowym ekranie, to też jest coś, y, coś istotnego i niesamowicie zaskakującego w tym filmie, bo pod koniec dostajemy kapitalną sekwencję y, z y, takimi po, z potwornionymi częściami ciała, które wypozają tam z tej, z tej za, zamrażarki, z tej, z tej chłodni i łapią jednego z bohaterów. I to jest na przykład, powie, na, naprawdę powiem ci, rewelacyjna sekwencja. Super. To I trochę to, w klimacie, karpentera, tak. super. Tak, tak, tak. No i w ogóle tutaj jest też yy, uśmiech do fanów yy, wiklinowego koszyka, bo w momencie, tak, w momencie, gdy te części ciała łączą się w takie przedziwne Poczwary, No to od razu mi się przypomniał ten braciszek z Basket Case'u, bo to estetycznie wygląda bardzo podobnie. Generalnie y, finał to jest odpowiedź na to long live the new Flesh, nie? Że, że kurde, y, mm. nowe ciało powstało i, i, i niech żyje. Kronenberg bardzo mocno. Tak, dokładnie. Ja tutaj tak zagaiłam kwestię zemsty odnośnie tego finału, y, bo... Y, dało mi do myślenia to właśnie, o czym mówiłaś, że Elizabeth nie do końca była szczęśliwa w tym swoim nowym ciele, w tym, że powróciła do życia w takiej, a nie innej formie. Ale I... ona jest taką prostą dziewczyną, ona jest taka, już od tej pierwszej sceny jest mhm. taka bardzo naiwna, taka, no taka, Ale taka czy, swójska, czy to nie? też nie jako trochę zemsta na Jeffrey'u za to, co z niej zrobił, co z niej stworzył? I, I wiesz, taki sposób na to, żeby on też doświadczył tego postrzegania, siebie w taki niefajny sposób i, i jakby negatywny obraz samego siebie. Więc no, tak jak mówimy, dualizm, tutaj to zakończenie można czytać jak się tylko chce. No ale definitywnie, tak jak, tak jak mówisz, pierwiastek kobiecy jest tutaj górą, wygrywa w wielu takich m, symbolicznych scenach. To jest w ogóle ciekawa kwestia, jak ci faceci są pokazywani, no bo kurczę, mhm. tak naprawdę skupiamy się na Zorro i, i Jeffrey'u i tutaj jest fajna taka rozkmina na temat tego, który z nich jest tak naprawdę gorszy, co nie? Że, że tutaj mamy z jednej strony tak, Alfonsa, tak. z drugiej strony jakiegoś tam nerda, ale te znaczenia się tak mocno przesuwają w, w trakcie akcji, no że łapiesz się na tym, że jednak się zaskakujesz nad tym, jak odbierasz obydwóch facetów, więc no, finał jest taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o takie postrzeganie tematów płciowych w tym filmie. No właśnie to jest też śmieszne, bo finałowa konfrontacja ma miejsce na linii Zorro i Jeffrey, więc ten pierwiastek męski, przeróżne podejścia do, do kobiecości i do męskości, no to też się gdzieś tam ścierają w tej, w tej finałowej sytuacji scenie. Aczkolwiek myślę, że jest jedna taka cecha, która charakteryzuje obu tych panów, mianowicie dość przedmiotowe traktowanie tak. kobiet w tym, w tym przypadku. Ale ja może o Zoro trochę poopowiadałyśmy i może teraz chciałabym się przez, przez moment skupić jednak na Jeffrey'u, bo powiem ci, że coś, co w moim odczuciu jest bardzo mocnym elementem tego filmu, to właśnie kreacja tego bohatera. Ja bardzo mocno zaskoczyłam się tym, że no, szalony naukowiec, no to też jest schemat, kalka, klisza i co tylko, można sobie mm -hmm. wyobrażać tutaj różne rzeczy, ale coś, co bardzo mnie przekonuje w kreacji tej postaci, to z jednej strony to, jaki on jest właśnie nieokreślony w, w niektórych momentach, to ta jego dwoistość z jednej strony, a drugi drug, inny aspekt, to to w jaki sposób w ogóle yy, aktor, czyli James Lawrence yy, odtwarza te, tego bohatera, bo w przypadku filmów B-klasowych i takich filmów, które są śmieszne, to yy, aktorzy robią sobie jaja, natomiast yy, Lawrence robi to na bardzo poważnej nucie i powiem ci, że on właśnie tym totalnie nie kupił. Tam na początku filmu mamy taką dość długą sekwencję, już po, po tym, jak Elizabeth zginęła pod tą hol, cholerną kosiarką. Kiedy on siedzi właśnie tam sobie w tym swoim garażu, czy w swoim laboratorium i rozkminia, Mamy mrocze, gada do siebie. No to, to jest wszystko naprawdę, <todgłosy> naprawdę odlotowe. Ma facet osobowość, ma charyzmę i nawet się... Nieco obruszyłam, jak czytałam opinię o tym, że to nie jest wcale taki dobry aktor, bo tutaj akurat przekonał mnie swoją kreacją bardzo, bardzo mocno. Ma jakiś taki rodzaj naiwnego, trochę łotrzykowskiego uśmiechu w tych scenach, kiedy on tam jedzie bajerować dziewczyny, ale też pewnego rodzaju taką... No, nie wiem, wycofanie w zachowaniu, taką niepewność, nie do końca wie co, co i jak. A jeszcze aspektem, który bardzo mi się spodobał i jest czymś naprawdę no, in, in plus bardzo w kreacji Jeffrey'a, to, to wiercenie dziur w mózgu. Bierze sobie facet Piękne. wiertarkę i. I Tym bardziej, i że te sceny dziury. są takie przypadkowe. Nagle wiesz, wiertarka przy nie głowie nocka. i tak, dole, tak. I O co chodzi? Kurczę. Taki odbiór tej postaci, no też nie do końca rozumiem, no bo to też jest taka trochę kalka odbiorcza, że no oglądając Kino Klasy B nie spodziewasz się dobrego aktorstwa i raczej nakładasz sobie już takie postrzeganie, że no na pewno będzie za przeproszeniem do dupy i, i w ogóle na czym się tutaj e, roztkliwiać i, i, i co tu analizować. No a właśnie to, tak jak mówisz, jest kolejne zaskoczenie tej historii, bo aktor traktuje swoją rolę śmiertelnie poważnie. Właśnie, I, bo wystarczyłoby tak. wiesz, tam masz, mamy przecież tę scenę, której ja bardzo nie lubię, czyli całą sekwencję w, w tym hotelu obskurnym, kiedy on tam mierzy tę dziewczynę, wy, wybiera części ciała, bawi się w doktora i tutaj konkurs piękności, żeby wybrać te idealne części albo tę jedną dziewczynę, której użyję, tę jedną dziewczynę którą użyję, żeby wskrzesić Elizabeth. Ja nie, nie cierpię tej sceny, ale on faktycznie cały czas jest na tym takim o ważnym akordzie i dzięki temu mnie przekonuje, bo w przypadku tego, te, tej sceny wystarczyłaby jakaś, wiesz, jedna głupia mina do kamery i wtedy cała atmosfera filmu by siadła. Tym bardziej, że tytułowa Hooker, czyli to, ten element, na który teoretycznie wszyscy czekamy, pojawia się dopiero w trzecim akcie, więc te tak. początkowe sceny, ten całe właśnie budowanie atmosfery, pewnego niepokoju i takiego wyczekiwania na to, nieco to będzie, jak ona już powstanie z martwych, no to trzeba było jednak czymś wypełnić. Wydaje mi się, że aktor, budując postać Jeffrey'a, wywiązał się z tego zadania bardzo dobrze. Tam jest jeszcze jedna kapitalna scena, jak ym, jego mama przychodzi do niego i jest taki właśnie monolog trochę w stylu zbrodni i kary na temat tego, że jestem staje się typem aspołecznym, tutaj przestaje myśleć przestaje myśl, myśleć jasno, chcę krzywdzić ludzi, co się tak. ze mną dzieje, a ona odpowiada jednym po prostu kapitalnym stwierdzeniem, a to co, to chcesz kanapkę? Więc on tak. tutaj się po typowa amerykańska pani domu. Tak, egzystencjonalne jakieś dy dylematy, a tutaj no, prosta, prosta odpowiedź. <śmiech> tak, jedzenie jest odpowiedzią <śmiech> na wszystko. <śmiech> tak, jedzenie jest odpowiedzią na wszystko i, i w ogóle roz rozwiązaniem każdego problemu. On w ogóle skojarzył mi się to sposób, w jaki jest pokazywany z różnymi e, takimi horrorami typu Martin, o wiesz, mm -hmm. jakichś tam wycofanych nastolatkach, tu, e, socjopatycznych nastolatkach, które E, gdzieś tam Planują swoją zemstę na tym strasznym świecie. Ja miałam tropy z seryjnymi zabójcami, bo tam jest też, i ta, też, i, ta, też, i, ta i te części ciała, z którymi on no, ob obcuje je kolacje. Tak, jak racji, najbardziej. Jezu, to jest i straszne, wino. jak pomyślisz, lata 90., Jeffrey Dahmer no, robi swoje prawda. również z wiertarką, ale tutaj taka scena w filmie, więc wow, mm -hmm. nie? że, że Lotter gdzieś tam wyprzedził to, co miało dopiero, że tak powiem, zostać ujawnione. W każdym razie tak, ten trop jest jak najbardziej istotny w tym, jak postrzegamy Jeffreya i to jest według mnie też duża zaleta i wręcz siła tego filmu, bo to łatwo było zrobić z tego bohatera takiego trochę głupka, którego niekoniecznie chcemy oglądać. To jest często właśnie taka przypadłość kina klasy B, że no, nikt tak naprawdę się nie przywiązuje do tych bohaterów, no bo oni są tylko jakimś tam przedmiotem do popychania fabuły do przodu. A tutaj gdzieś ten bohater cię mimo wszystko ciekawi, co nie? że, że jednak interesuje cię to, co on sobie myśli, jak on myśli no, rzeczywistość. Oczywiście. Więc to jest fajne, bo ja często tak mam, że no, oglądam sobie te, te, te filmy klasy B, no, oglądam i tyle, nie? A że gdzieś tutaj za tym bohaterem podążałam, dlatego było fajnie śledzić go w naprawdę różnych scenach, bo ten mm. loter tutaj jakby nie określa jego rozwoju jako bohatera do jakiejś typowej sceny, typowego kierunku. No, widzimy Jeffreya w naprawdę różnych emocjonalnie kontekstach. No, jak chociażby to, jak gdzieś tam odbiera... Te relacje właśnie z, z dziewczynami od jakiegoś tam y, wycofania, niepewności, no bo te dziewczyny są takie, wiesz, takie bardzo, nie? Że go tam mm -hmm. osaczają, mm -hmm. one są pewne siebie, one dominują w tych relacjach, no a potem mamy właśnie to scenę mierzenia, gdzie Jeffrey jest w ogóle w swoim żywiole i, i, i mi <śmiech> się ja bardzo nie, podobała. Nie cierpię tej sceny. Może jest zbyt długa, wyciąć, ale, wyciąć. ale właśnie jest Poszło. fajnym kontrastem do tego pierwszego spotkania, no bo tam mamy takiego Gościa bardzo nieśmiałego, a tutaj mamy faceta otoczonego tabunem długaśnych nóg, który wiesz, czuje się w tym jak w swoim żywiole, więc to. Ale to jest też dziwne, bo on patrzy na nie jak na narzędzia, nie? Na, jak, jak na materiał, który potrzebuje, a nie jako. Ale zobacz. Obiekt ale, seksualny. ale wiesz, ale czy to nie jest trochę to, jak faceci postrzegają pracownice seksualne? No, no. No czy to właśnie. nie jest trochę odpowiedź na to, że faceci, czy w ogóle kultura, w jakiej żyjemy, no, tak postrzega dziewczyny, które tak pracują, jako gdzieś tam zestaw jakichś części ciała. Zresztą fajna hmm. jest też ta scena, w której jedna z dziewczyn właśnie mówi, że no, ona ma najlepszy zestaw, nie? Że, że, że <słuch> yy, <słuch> tak. Najlepszy biust, najlepsze nogi, najlepsze ciało, ale ujmuje to w taki sposób, że chodzi właśnie o zestaw, jakichś tam cech. Więc... Yy, takie instrumentalne postrzeganie pracownic seksualnych no, no jest powszechne, kurczę. No, zresztą wspomniałaś o tym e, wcześniej, dlatego tej sceny bym mimo wszystko broniła, no bo Jeffrey zachowuje się Ale tak, skróćmy. jak zachowują się faceci, którzy wynajmują dziewczyny na... X czasu i postrzegają je tylko właśnie w kategorii nóg, biustu i yy, yy, whatever. Więc no, Henen jest wydaje mi się uważnym obserwatorem. No Jeffrey w ogóle ma kilka takich momentów, które bardzo łatwo przegapić w tym filmie. Tam jest yy, też pe pa parodia pewnego talk show amerykańskiego, w którym yy, mężczyzna i kobieta rozmawiają na temat legalizacji prostytucji, na temat tego, w jaki sposób można by pracownicom seksualnym zapewnić, yy, no, z bezpieczeństwo. I oni tam się kłócą, nie? że to głupi, głupi pomysł, że nie, bez, bez sensu. A Jeffrey krzyczy do tego telewizora, że słuchajcie, ona ma rację, tak powinno być. To jest właśnie z jednej strony taki Jeffrey tutaj no, bardzo naprzód, a z drugiej strony dostajemy scenę, kiedy dwie dziewczyny w, w hotelu zaczynają się całować i wychodzi z niego taki mało miasteczkowy chłopiec, który krzyczy, nie, nie róbcie tego, to jest nienaturalne, wbrew naturze, nie róbcie. Nie? I muzyka szatana, tam jeszcze też jest jakiś fragment dotyczący muzyki <laughs> szatana, kiedy dziewczyny sobie tam zapodają bity, żeby tańczyć, i pać. No to... Piękne, piękna, piękna <laughs> scena. A, a jego reakcja na właśnie dwie całujące się dziewczyny, to też jest mimo wszystko wymowny komentarz do tego, jak gdzieś tam postrzega się kobiecą homoerotykę jako gdzieś tam pewną fantazję, która ma funkcjonować tylko jakby przy męskim spojrzeniu, a nie jakby jakąś tam relację samą w sobie. Więc to są takie małe rzeczy, które gdzieś tam tworzą taki obraz bardziej wieloznaczny, niż mógłby sugerować sam tytuł. Dlatego powtórzę, dziewczyna z kawałków, wydaje mi się oddawać większą sprawiedliwość temu co w filmie znajdujemy. No, na poziomie dosłownym, no bo e, nasza Frankenhooker jest pięknie postrzywana, wygląda fenomenalnie, tutaj też propsy dla e, charakteryzatorów, a z drugiej strony dziewczyna z kawaków w sensie takim e, niedosłownym, czyli to jak kultura, jak e, mężczyźni, ale nie tylko oni, jak inne kobiety postrzegają kobiecość jako zbiór jakichś tam konkretnych, konkretnych cech, cech, konkretnych mhm. wyobrażeń, mhm. że kobieta ma być taka i koniec. Więc fajnie można ten tytuł rozkładać na czynniki pierwsze, czy rozkładać na różne części i, wiesz, i przystawiać do tego, co odnajdujemy w filmie. Dlatego w sumie też mnie, znaczy może nie, że dziwi, no bo film wygląda, jak wygląda, ale Zaskakuje taki odbiór. Proste, bardzo, nie? Na takim tak, poziomie dosłownym ryby. i jakiejś, jakiejś tam beki. No, trzeba powiedzieć, że ta tytułowa Frank Hooker w momencie, kiedy Barty Mullen już w tej swojej fioletowej kreacji po ożywieniu pojawia się na ekranie, no to to są zdecydowanie najlepsze fragmenty filmu. Ja w ogromnym napięciu czekałam na, na, na te chwile, tak. kiedy no szkoda, pioru, że... pioruny rozbłysną, tak. elektryczne szkoda wyładowania że w Polsce nastąpią. Polsce Nie przeszłoby przebranie na Party, e, na Halloween, bo wygląda tak fenomenalnie, <grymne> że wow. Ale bym... za granicą tak, w Stanach jest. No, ta, ta Ej, serio, film... powiem ci, że jak zobaczyłam ją w tym stroju, to sobie pomyślałam, ja pierniczę jaki zarąbisty e, strój na Halloween. Oczywiście sama bym się tak w życiu nie ubrała, bo niestety trzeba mieć e, zabójczą pewność siebie, <grymne> ale z chęcią bym zobaczyła na żywo dziewczynę w takim e, stroju, bo naprawdę to jest, wiesz, chodząc a no, film obrósł kultem i faktycznie za granicą, jak tak się prześledzi fanpage, e, na których miłośnicy b kina rozmawiają na temat tych filmów, no to tak, to przebrania Franklin Hooker są dość popularne. Tym bardziej, że sama Patty Mullen w żaden sposób nie odcina się absolutnie od tej swojej kreacji. To też wydało mi się szalenie ciekawe, bo ona ma bardzo mały dorobek, jeśli chodzi o te swoje aktorskie dokonania, właściwie dwa filmy, Frankenhooker i Doom Asylum i jeszcze chyba jakaś tylko rola głosowa z tego co tam udało mi się doczytać i ona jest bardzo Frankenhooker w tym codziennym życiu, bo jeździ w ogóle na spotkania z fanami jeździ na specjalne pokazy filmu i na każdy z tych pokazów jest właśnie wystylizowana na, na swoją bohaterkę, ma te charakterystyczne fioletowe włosy robi te miny, bo coś co definiuje też Frankenhooker, to właśnie takie charakterystyczne no, wykrzywienie twarzy. Ja to parę razy próbowałam zrobić. Przed Nie, Nie ma Nie ma ona możliwości. W ogóle Chyba tylko ona to potrafi. Ewentualnie Seed Vicious z Sex Pistols, bo <głos> ta jej mina mi się bardzo z Sidem kojarzyła, co też dodawało takiego, wiesz, kolejnego punkowego pazura całej historii, która gdzieś tam jest w tym takim świecie zatopiona, więc, no, wow. Charyzma aktorki i charakteryzacja na naprawdę wysokim poziomie. Ale cudowne jest też to, że ona w całej tej swojej kreacji z jednej strony może być bardzo przegięta, bo no, dziewczyna ożywiona z kawałków ciał, no to z realizmem tutaj za dużo wspólnego nie mamy, <grym> więc tak. mo można sobie y faktycznie nieco zaszaleć. A jednocześnie ona też znakomicie odgrywa y wszystkie te sceny i sposób, w jaki Frankenhuker się porusza. Jest taka totalnie ślamazarna, ociężała, nieskoordynowana, i to dodatkowo yy, buduje kolejną warstwę komiczną w, w tym filmie, bo ona jest po prostu przeurocza w tej swojej niezdarności. Niesamowita jest. A jeszcze ja się też zastanawiałam, bo mężczyźni, którzy stają na drodze Hooker, i jak nie mają pieniędzy albo nie chcą się wdawać w żadne tam intymne relacje, no to mają spokój. Ale jak już dochodzi do zbliżeń, to oni wybuchają. To też wydawało mi się bardzo zabawne, że Frankenhuker uśmierca mężczyzn poprzez eksplozję, wywoływanie eksplozji to takie seksualne różne nawiązania tutaj jednak są no, mocno, e, mocno czytelne. Także girl power na całego. Kurczę, to jest właśnie taki, taka kwestia, która gdzieś pozostawiła mnie z pewnym niedosytem, bo e, jakby Frankenhooker wygląda fenomenalnie. Chciałoby się jest, jej więcej. Tak, jest zagrana świetnie i, i w ogóle wszystko co najlepsze, ale wydaje mi się, że... Trochę w tym trzecim akcie Hennen Lotter popadł w taką... Um że tak powiem monotonnie, bo tak naprawdę sceny z bohaterką sprowadzają się właśnie tylko do kolejnych przypadkowo spotkanych facetów. Jasne, pewnym takim aspektem, który się wyróżnia jest ten gość, który jest absolutnie zauroczony bohaterką, akceptuje ją z tym dziwacznym wyglądem i, i w ogóle wszystko co najlepsze. Ale scena, która w ogóle poprzedza ich spotkanie mm -hmm. jest też niesamowita, jak ona tam wędruje po yy, ulicach Nowego Jorku i w pewnym momencie tak centralnie patrzy w kamerę, jakby widzów podrywa i mówię, że looking for some action, ona die? Tak. <laughs> Piękne to jest. I, I wiesz co, według mnie aż się prosiło, żeby gdzieś te sceny po, y, przecinać y, momentami, gdy nowo narodzona Elizabeth spotyka na swojej drodze jakieś inne dziewczyny. No, Właśnie, okay. interakcji z dziewczynami w ogóle tam nie tak, ma. Okay, tak, okej, no harem to, to, to... Zorro wybuchł, e, więc, <śmiech> więc jakby ich nie, tych dziewczyn y, Elizabeth nie mogła spotkać, no ale okej, okay, jesteśmy w Nowym Jorku, który wiadomo y, jak żyje i jaka branża się tam świetnie odnajduje, więc naprawdę żałuję, że y, gdzieś tam nie znalazło się miejsca na tego typu sceny, tym bardziej, że one miały naprawdę ogromny potencjał komediowy, ale nie tylko, no bo Elizabeth, jedyny repertuar dialogowy, że tak powiem, jaki ma, no to powtarzanie zdań dziewczyn, z których części ciała jest zbudowana, więc... Tak jakby miała w sobie kilka osobowości, tak. Tak, tak dokładnie tak. Więc to jest taki zgrzyt, który gdzieś tam trochę mi zaburzał ten od Biur, bo już powiem ci, że pod koniec trochę czekałam, aż, aż gdzieś tam dobrniemy do finału, bo byłam ciekawa z jednej strony, jak to się e, skończy, do czego ta historia zmierza, a z drugiej strony e, no właśnie, e, gdzieś, gdzieś reżyser się e, zaplątał w, w jakimś konkretnym e, wyobrażeniu, ale no właśnie, z tych takich minusików ostatecznie e, film e, wiesz, wychodzi na plus właśnie dzięki Patti, która poprowadziła tą bohaterkę w momentach, gdy scenariusz nie domagał, więc tak czy siak, no, będę zawsze tą historię dobrze wspominać i pewnie też do niej wrócę. Ja się zastanawiam właśnie na ile też reżyserowi nie wystarczyło odwagi, bo on w niektórych momentach w tym filmie jest powiedziałabym dość bezczelny i reprezentuje sobą dość bezczelne podejście do niektórych kwestii. Wystarczy spojrzeć w jaki sposób prezentuje programy telewizyjne. To już ten talk show to to, to swoją drogą, ale my tam przecież dostajemy niesamowitą sekwencję z telewizyjnymi wiadomościami, w których reporterka opowiada, co się wydarzyło, że tutaj no, dziewczyna przerobiona na sałatkę i mamy te ujęcia policjantów, którzy drapią się po głowie, bo nie wiedzą, jakie części ciała brakują i, i czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest. To z jednej strony. Z drugiej strony mamy też na przykład krytykę ulicznych ewangelistów. Jest tam też pewna sekwencja, kiedy Jeffrey zagaduje na nowojorskiej ulicy jednego faceta, który pokazuje mu, w którym kierunku poszła ta wysoka, piękna, fioletowa dziewczyna. No i tak trochę wydaje mi się, że zabrakło jednak, jednak odwagi, a może to wcale nie o to chodziło, może to istotnie miał być taki film, który miał być taką pocieszną po prostu zabawą z klasyką, z konwencją, ale jednak też nastawiony trochę na szokowanie widza, bo pod koniec ja, ja też byłam ciekawa, w którym kierunku zmierzamy, jak się ta historia ostatecznie spuentuje, ale takiej sekwencji, jaką dostajemy z tymi właśnie pokrecznymi ludzikami zbudowanymi z części ciała nowojorskich pracujących dziewcząt, to się absolutnie nie spodziewałam, więc po skończonym seansie Miałam naprawdę takie myśli, że wow, co ja, co ja zobaczyłam, co to w ogóle było. <laughs> Ale tak, jest to naprawdę. Ciekawe doświadczenie. Być może potrzebujecie Frankenhooker w swoim życiu, a jeszcze sobie nie zdajecie z, sprawy z tego, no to my przychodzimy z poleceniem, że tak, obejrzyjcie, bawcie się dobrze. Może na etapie niektórych, niektórych rzeczy, o których rozmawiałyśmy w podcaście, no to dojdziecie do wniosku, że no nie, jednak jednak dziewczyny tutaj ja in, interpretacja <laughs> na pełnej kobiety eksploatacji zawsze wyszukują to, to, czego nie ma. A może się zgodzicie, a może będziecie mieli jakieś inne spostrzeżenia. Warto sprawdzić, bo to naprawdę kawał pysznej, beklasowej zabawy. Ojejku, tak pięknie zakończyłaś, że nie wiem, czy jest sens, żebym coś jeszcze dodawała, bo no tak naprawdę podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. Ja w ogóle tak powiem ci, że czułam się dość tak mm, przytulona tym filmem, że to jest y, taki <grym> to nie film... O brzmi dobrze, Marta. <grym> brzmi jak najbardziej dobrze. Y, słuchaj, chodzi mi o to, że y, oglądałam go i takie miałam poczucie kurde, to jest film jakby stworzony z myślą o mnie. I, I wiesz, mówię o tym w kontekście tego, co mówiłyśmy na początku o oglądaniu kina Klasy B, że, że obcując takim kinem czujesz się tak, wiesz, swojsko, bezpiecznie. Kurde, życzymy takie filmy. Powiem tak, Ci, że też się tak, coraz tak. bardziej rozsmakowuje w takim, w takim kinie. Naprawdę czasami ja, ja uwielbiam filmy, które mnie y, pobudzają intelektualnie i zmuszają do y, mojej szarej komórki do pracy. Ale powiem Ci, że takie seanse też mi są bardzo potrzebne, zwłaszcza w takim momencie jakiegoś, nie wiem, stresu związanego z pracą czy w, i, i innymi życiowymi sytuacjami. Więc tak, Franka Hooker, tak, to pasowała tak, się idealnie. Tak, dokładnie. I no, tym bardziej, że no, wydaje mi się, że nie ma nic lepszego w kinie niż poczucie bycia zaskakiwanym. Wiesz, tak. oglądając jakiś dramat kino festiwalowe, artystyczne, dostajesz, powiedzmy, w jakimś tam procencie przypadków to, czego się spodziewasz, nie? A no, może... To to poleć mniej lub tak, bardziej. Tak. A oglądając kino klasy B. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Zawsze wiesz, jest tak, że historia może popłynąć w takim kierunku, że no złapiesz się za głowę i będziesz się zastanawiał, co się właśnie stało. I, i trochę właśnie Franken Hooker jest przykładem tej sytuacji. Takiego kina klasy B, które ma na siebie jakiś pomysł, operuje tą B klasą w zmyślny sposób, rzuca wiele różnych atrakcji. Akcji, które mm -hmm. zawsze czemuś służą i to jest fajne, bo, bo pokazuje, że, że B-klasa to jest taka etykieta, którą często no siłą rzeczy nie traktujemy poważnie, nie? Że, że, że wyobrażamy sobie to jako kino jakieś, e, które nie zasługuje na jakąś analizę czy na jakieś poważne mm -hmm. traktowanie, no ale tak naprawdę, no to jest bzdura i, i w ogóle my kochamy nadinterpretować, a nadinterpretowanie kina klasy B wychodzi nam najlepiej. E, I może już skończę, bo zaczynam płynąć w jakieś górnolo górnolotne określenia. Tak czy siak bardzo się Cieszę się, że mogłyśmy się spotkać przy tym filmie. Ja też. Ja bym bardzo chętnie sięgnęła po inne filmy Hanon Luthera, bo to Brain Damage widziałam jakiś czas temu. Moja droga, Dawno, dawno. A wiklinowego Koszyka chyba nigdy. O, słuchaj, to jest film, który trzeba zobaczyć. No się, także, się, się domyślam. Także, kochani słuchacze, słuchaczki, spodziewajcie się niespodziewanego. Słyszymy się w drugiej połowie listopada, więc co jeszcze przed nami? No kurczę, koniec pierwszego sezonu kobiet eksploatacji przed nami, prawda? Rany już... Co, co ranym, dokładnie. A jeszcze nie omówiłyśmy tych wszystkich filmów, które sobie wytypowałyśmy na początku. Chociaż ten dzisiejszy odcinek to trochę też kobiety eksploatacji, trochę bo taak. wyszłyśmy od dyskusji na temat tego, czy Franka L. jest kinem eksploatacyjnym, czy nie, więc jednak gdzieś <dokładnie>. krążymy, orbitujemy tutaj wokół tego tematu, który jest nam bliski. Chyba tak zostanie już. Tak, tak mi się także końcówka roku wydaje mi się, że będzie intensywna yy, i obfitująca w yy, naprawdę różne nagrania, także yy, chyba dostarczy Wam fajnych treści. co, chcesz kanapkę czy randkę, Marta? Wanna date czy sandwich? <grym> Kurde, <grym> powiem tak, chcę randkę przy sandwichu. Tak, już <grym> <szukarem> zakończę. <grym> To dobra, to my idziemy w takim razie opychać się kanapkami, a wy biegnijcie oglądać Frankenhooker i odzywajcie się potem w komentarzach, jak bardzo film wam się spodobał, a może nie spodobał się wcale. Czekamy na wszystkie wiadomości i cały odzew z waszej strony, a za dzisiejsze nagranie dziękujemy już bardzo gorąco. Tak jest. Dzięki, do usłyszenia, pa! Do usłyszenia, pa, pa, pa! You finished.